To są informacje Polskiego Radia 24. Załomanie pogody nad Polską i MGW ostrzega przed silnym wiatrem i opadami deszczu. Trzy ofiary śmiertelne po rosyjskim ostrzale Odessy trwa akcja ratunkowa. Szlak nadmorskie Oko ponownie otwarty, TPN ostrzega jednak przed zagrożeniem lawinowym. Minęła siódma, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Silny wiatr oraz intensywne opady deszczu, na krańcach południowych roztopy. Na początek ostrzeżenie IMGW przed gwałtowną zmianą pogody. W niektórych regionach podmuchy wiatru mogą osiągać do 85 km na godzinę. Niewykluczone są także burze.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 mieszkalne. Jedna z maszyn uderzyła w wieżowiec. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości, poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Serhiy Łysak. Organizacja krajów eksportujących ropę naftową dała zielone światło na zwiększenie limitów wydobycia ropy. W maju ma zostać wydobyte o 206 tysięcy baryłek dziennie więcej surowca niż w kwietniu. Skala wzrostów to niespełna 2% dostaw pochodzących z zablokowanej przez Iran cieśniny Ormus. Eksperci ostrzegają, że cena ropy może przekroczyć rekordowy poziom 150 dolarów za baryłkę, jeśli przepływ ropy przez cieśniny Ormus będzie wstrzymany do połowy maja. Policja bada okoliczności śmiertelnego postrzelenia 51-letniego mężczyzny w Ostrowi Mazowieckiej. Był on poszukiwany listem gończym. W piątek został zatrzymany i trafił do szpitala na badania. W trakcie pobytu w placówce podjął próbę ucieczki, mówi młodszy aspirant Piotr Pokorski z Mazowieckiej Policji.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 Wilno chce zmienić zasady przedłużenia pobytu dla cudzoziemców. Władze litewskiej stolicy proponują, by decyzja w tej sprawie była uzależniona od znajomości języka litewskiego. Chodzi przede wszystkim o obywateli państw spoza Unii Europejskiej. Najliczniejszą grupę w Wilnie stanowią Białorusini, których jest tam ponad 18 tysięcy. Dalej są Ukraińcy, Rosjanie oraz obywatele krajów azjatyckich. Liczba cudzoziemców w litewskiej stolicy potroiła się w ciągu ostatnich pięciu lat i wynosi obecnie ponad 75 tysięcy. Władze miasta podkreślają, że bez aktywnej polityki integracyjnej mogą pojawić się problemy znane z innych europejskich metropolii, takie jak wykluczenie czy napięcia społeczne. Jednym z kluczowych elementów integracji jest nauka języka litewskiego. Bezpłatne kursy organizowane przez magistrat od kilku miesięcy cieszą się dużym zainteresowaniem. Mer Wilna Walda Zbękunska sproponuje jednak także zmiany w prawie. Zakładają one, że cudzoziemcy mogliby przedłużyć pozwolenie na pobyt dopiero po udowodnieniu znajomości języka litewskiego na poziomie co najmniej A2. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Morskie oko znów dostępne dla turystów. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego poinformowały o otwarciu szlaku z palenic do tego popularnego akwenu. W Tatrach wciąż jednak panują trudne warunki. W górach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Poruszanie się w terenie wymaga doświadczenia, wiedzy lawinowej i odpowiedniego sprzętu. To czas odpoczynku, radości i wybaczenia. Dziś obchodzimy poniedziałek wielkanocny, znany też jako lany poniedziałek. O symbolice tego święta mówi ksiądz Radosław Rakowski z parafii pod wyzwaniem imienia Jezus w Poznaniu. To jest właśnie dzień już odpoczynku, czyli właśnie siedzimy z rodziną i realizujemy to, czego nauczyliśmy się przez te trzy dni. Jeśli ktoś wypali z czymś, co innych zrani, żeby sobie wybaczyć, żeby sobie służyć, żeby jeden do drugiego troszczył, czyli żeby w praktyce sprawdzić to, czego doświadczyliśmy przez te trzy dni modlitwy. Lany poniedziałek to dzień rodzinnych wizyt. Charakterystycznym zwyczajem przypominanym tego dnia jest polewanie się wodą, znane jako śmigus dyngus Zwyczaj ma słowiański rodowód i jest symbolem zdrowia, płodności i oczyszczenia. To były informacje Polskiego Radia 24. Ale na poniedziałek, nie tylko w kalendarzu, ale też za oknem, obecnie pada na Mazowszu, w Łódzkiem, na Kujawach i w Małopolsce. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w pasie od Lubelszczyzny, przez Mazowsze, po Pomorze Zachodnie i na północ od tej linii. Dziś będzie chłodniej od 7 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 10 na Kujawach, do 12 w Lubuskiem. Poranek w Polskim Radio 24. Już 7.06 na zegarach, niezmiennie poniedziałek wielkanocny 6, dzień kwietnia 2026 roku. Jeszcze raz mówimy Państwu dzień dobry. Słońce wzeszło o 6, czyli równo no, godzinę i 6 minut temu, a zajdzie o 19:18. 18 Imieniny obchodzą Ada, Adam, Celestyn, Izolda, Sixtus i Wilhelm. A teraz y, wielkanoc oczami kilku pokoleń jednej rodziny babci, mamy i wnuczki, opowieść o przeżywaniu świąt oraz zwyczajach wielkanocnych przed wojną, w czasach PRL-u i współcześnie. Co się zmieniło przez te lata w świętowaniu Wielkanocy? Czy coś stracono, a może coś zyskano? Reportaż na rano Synu, Ma, robię no, ciasto! To co z tym? E, ile tego? Mama droga? No, wiem, no na dwa, może tego na ta połowę, ta... połowę tego. To będzie. U... Na małego. oko mojej mamy. To ja lubię według przepisu. No, a robię na oko mamy, ale to jest skuteczne generalnie, bo to zawsze wychodzą pyszne. Dodowna jest wielka nazwy z można wyjechać i jest też przyjemnie bardzo. Nawet kiedyś pojechaliśmy w gronie rodzinnym do Suchej Beskidzkiej i wtedy trzecie pokolenie było jeszcze w brzuchu, bo moja bratowa była w ciąży. I pojechaliśmy tam do jakichś pensjonatu, żeby tak sobie odpocząć, już nie przygotowywać. Tak postanowiliśmy właśnie. Była mama, brat mój z żoną i ja. I w Wielką Sobotę nie mieliśmy żadnego święconego, po prostu nic, bo mieszkaliśmy w tym pensjonacie, tam się stołowali. Jakoś tak no, było, coś nieswoje. W Wielką Sobotę wszyscy idą w święcie, te I więc w efekcie siedzieliśmy w kościele z takim makowcem zafoliowanym ze sklepu. Oczywiście w domu na święta Wielkiej Nocy muszą być mazurki, to bez tego nie ma świąt. I ponieważ no jechaliśmy tam do tej, no to gdzie to kruche ciasto ze sobą wozić, i ja w charakterze mazurka kupiłam. Torcik wedlowski. No i mówię im, słuchajcie, mam mazurka. No i oni się ucieszyli wszyscy okropnie. że jest mazurek, a potem się okazało, że ten mazurek to jest po prostu torcik wedlowski. I to było takie eee, do niczego. Takich to nie ma mazurków. W dzieciństwie trzy klatki dalej, w tym samym bloku, mieszkał mój przyjaciel Janek i jego mama wybiera zupełnie inne mazurki. I ponieważ on bardzo lubił te nasze mazurki, więc przychodził na wymianę, przynosił, żebyśmy się wymieniali. Ja się przynosi od swojej mamy, które też dla nas były bardzo fajne, bo egzotyczne, one były z takimi owocami kandyzowanymi, takie zupełnie inne miały te masy. Natomiast nasze były takie właśnie krówkowe, jakieś takie kajmakowe, czekoladowe i on przychodził i już mi się wymieniali. Mama z No przecież robisz ze mną cały czas, tutaj mi pomagasz. Kółka robisz. Robisz kółka, o tak, tak gnieć moc, o widzisz jakie to jest twarde? Cudownie, tłusto, słodkie, same sam dietetyczne. Ja jestem w ogóle antytalent kulinarny i to wszyscy wiedzą i poza po tym mam, uważam, że to szkoda życia. Szkoda życia na siedzenie w kuchni, więc upraszczam. Rozmaite rzeczy upraszczam bardzo zasadniczo. Stąd te krówki. Te godziny mieszać kajmak, no, no to też łatwiej kupić krówki, nie? No więc moja teściowa to jeszcze miała na tyle ambicji, bo ona była bardzo zresztą dobrą kucharką i ambitną w porównaniu ze mną to w ogóle, że ona na przykład kupowała świeże śledzie, sama je soliła, a potem sama je sprawiała, żeby zrobić takie normalne śledzie, no więc ja to było już makaron dla... robiła sama i wszystko, i makaron to, też robiła te to. stoły pokryte makaronem suszącym się, to całe moje dzieciństwo polegało na tym, że cały dom był w tym makaronie, tam co jakiś czas babcia robiła makaron na najbliższy czas. No. Tak. Kupowane ciasto był jakimś skandalem, nigdy się nie kupowało ciasta. No naprawdę szkoda życia na siedzenie w kuchni i to zawsze to miałam i dlatego na tej zasadzie miałam taką niankę dawno temu, i ona mówiła, ty mnie, nie przejmuj się, zij się. Jak coś... No i ja ta na tej zasadzie, że zji się, rzeczywiście się zjada, no bo można w to naprawdę władować mniej energii i tego, i, i też jest dobrze. No, jedzenie nie jest najważniejszym problemem w życiu człowieka, a w świętach dużo nie bardziej. Przy pisach pisze zagnieść szybko. Nie wiem, co to znaczy, bardzo nieprecyzyjne. Dla mnie jeszcze w ogóle gorsze niż, niż na oko. Zagnieść szybko gnieć, tak mocno bardzo mu o O, o, pięściami, tak, rękawami. Super jest. Ja jako dziecko to w ogóle nie bardzo pamiętam świąt, bo to była okupacja. Było głodno, smutno i, i, i niedobrze. Pamiętam tą koszmarną Wielkanoc, kiedy wybuchło powstanie w gecie, ale o tym nie będziemy może rozmawiać. Co? Tu wszystko mamy, widzi pani. Biedróweczkę i fajniczek. I mamy tu pomoc, no w razie czego ja jestem po udarze mózgu. A jak może pełna nazwa tego domu? Dom Pomocy Społecznej Budowlani. My to tak się śmiejemy, że dom złocistej jesieni. Na święta nie żałowało się funduszy. Zaczynało się od tego, od zakupów wpierw. Później następowały w domu porządki mimo, że była służąca i wszystko w czystości utrzymywała, ale wszystko polerowane było od podszewki. Mama rozchodowywała kwiaty, chyacynty. To już od samej wiosny pod takimi przykrywkami z papieru one rozkwitały. Także w święta, jak to rozstawione było, to taki zapach, że odurzający od tych jacentów. Biały i takie perwansz taki kolor lila niebieski. A tydzień przed, mama właściwie się zamykała w kuchni służącą. I tam szalały. Baby musiały być i to koronkowe, takie puchowe. Więc jak się wyjmowało z form, to nie można było tak na stolnicę tylko na poduszki, żeby ona się, broń Boże, nie osunęła. Bo jak tylko drgnęła ręka, to pół babki się usuwało i dziura się robiła, bo to takie było delikatne tam 60 żółtek czy ileś, to w ogóle nie, nie do pojęcia. Chociaż jak później już po wojnie znalazłyśmy taką z, z przyjaciółką, książkę kucharską, zdaje mi się, że to od była, no to zaczynał się przepis na baby w... weź cztery dziwki i każda dziwka, znaczy dziewczyna miała swoją funkcję, jedna przesiewała mamkę, druga kręciła żółtka i tak dalej. Mama robiła, nie do uwierzenia, dwanaście mazurków z mięs, to tak, prosiak, Rumiany, młodziutki, z jajeczkiem, pisanką w ryjku. No ja trochę popłakałam zawsze nad tym prosiaczkiem, ale jednak to ładnie wyglądało. Indyk, gęś, cielęcina, to nie do przyjedzenia w ogóle było. Żeby nie goście, to by się nie udało tego pochłonąć. W swoim pokoju mieliśmy swoją święconkę. I wszystko, co było na tym stole dla dorosłych, to było i dla nas. Malutkie babki, upieczone przez mamy mazureczki, takie o jak ten talerzyk. A każdy wuj czy ciotka do, goś do gościa przychodzili, to różne prezenty dostawaliśmy. Więc te figurki z czekolady to były naprawdę poematy. Na przykład była kwoka siedząca na jajach, a jeden cipcilutek już tam dziobek wysuwał. Zające, jakieś żółwie, złoty koszyczek z marcepanowymi owocami. I była i brzoskwina i śliweczka, i gruszka, i... a drugi koszyczek był z jarzynami. Kalafior. To wszystko z czekolady? Wszy... Nie, to było z marcepanu. I to ten stolik nasz, to był pełen figurek. Ale powracając do ubrania tego dużego stołu, rozsuwało się stół, pięknym obrusem białym był zakryte i ubierało się widłakiem. I to są takie wąsy iglaste. I to się upinało na kancie obrusa. Takie festony tej zieleni, bo to piękna, jaskrawa zieleń. Podniosły nastrój, bo z y, rezurrekcji się wracało, więc ta duszyszka czysta była bardzo. I to było to olśnienie tak wspaniale, tak spokojnie, tak cicho. To no, już nie powtarzałem. Mocno! Mocno! O, dobrze, jeszcze! No świetnie! Dobra, dawaj, teraz ja z tego zrobię taką dużą kulkę jedną. A, widzisz? Czego? Jeszcze czy to nie jest za mało słodkie, bo jak te śmietany to... Hmm? A co będziemy malować na święta? Jajka. Jak się nazywają malowane jajka? Pi... Pisanki. Dostałam takie styropianowe jajka do malowania, ale moje dzieci powiedziały, że nie będą ich dzisiaj malować. Bo one w ogóle to dopiero w Lipowie i w, tuż przed świętami, tak. A potem już w, w... w pierwsze święto, jak, prawda, się dzielimy tym święconym jajkiem, to potem odbywa się walka na czempiony. No każdy bierze do ręki jajko i uderza w jajko sąsiada. I które się stłucze, to jest czempion i przechodzi do następnego... To znaczy, nie Wreszcie zostaje ten ostatni którego jajko jest niestłuczone i ten wygrywa, że tak powiem, taki pojedyny. Ja tak myślę, że dla moich betanków na przykład, czy dla moich dzieci, to już będzie takie tradycyjne w naszej rodzinie, że się wyrównuje mazurek. A mianowicie, każdy po zjedzeniu kawałka mazurka, oczywiście już nie jest w stanie zjeść więcej, bo mazurki są bardzo słodkie, ale zawsze jeszcze można wyrównać to, co zostało w tej foremce. W związku z tym od takiego wyrównywania on przeważnie się kończy, ten mazurek i każdy się tam troszkę wyrówna. I... To wiele lat temu już nie wiem, jakoś jakaś. Tak, Ktoś Wielkanocy tak. się tak, moja pracowała jakoś tak. Bo, bo w związku z tym, że wszyscy się cały życie odchudzamy, oczywiście, klasycznie. No więc jeszcze ta Wielkanoc, te potwornie słodkie tłuste mazurki. No i trzeba tak zawsze wyrównać. Już nie kolejnego kawałeczka, to już nie, nie, nie, nie, nie, nie bo już jesteście na najedzona, tylko tak wyrówna. I to jest po prostu co roku, to już nie wiem, dziesiąty rok tak na temat tego wyrównywania. Więc ja myślę, że dla moich dzieci to już będzie naprawdę jak tradycja wielkanocna i po prostu będą musiały wyrównywać mazurki. W ogóle śmieszne jest takie zetknięcie tradycji z różnych miejsc, czy z różnych domów. W moim domu. Ja już tam pamiętam święta, prawda? I tam była część z tradycji rodzin mojej mamy, część z rodzin mojego taty. I teraz pojawiła się w domu nasza Bratowa cała afera, święta pamiętam pomiędzy moją mamą a mamą mojej bratowej na temat tego, kiedy się kończy post, czy z momentem poświęcenia święconego, czy właśnie po rezurrekcji. Kiedy już można na przykład zacząć jeść mazurki i zawsze był jakieś tam, że to jeszcze nie wolno, mama nie pozwala, ktoś tam mówi, że już wolno, bo przecież poświęcone, to jest okej. Okay. Bardzo to wszystko skomplikowane i oczywiście dysputy teologiczne wybuchają w związku z tym, no bo z czegoś się dana tradycja wywodzi. Stara tradycja rodzina głosiła, że w pierwsze święto nie robi się nic na ciepło. Ponieważ chodziło też, to, żeby służba miała wolne i wobec tego nie rozpalało się pieca w kuchni. No i to zawsze okropnie bawiło moje dzieci, bo już pomysł sam służby i rozpalania pieca kuchennego to było coś... A ja tak mówiłam jak moja mama i tak, tak to szło. No a synowa wprowadziła jednak to, ponieważ u niej w domu nie ma mowy o świętach Wielkiej Nocy bez żurku z białą kiełbasą, no więc jest takie ustępstwo na to konto, żeby był żurek z białą kiełbasą. Prezentów od zajączka, na przykład u nas nigdy tego nie było w domu i teraz moje dzieci gdzieś tam z rodziny męża gdzieś tam są przyzwyczajone, że ten zajączek gdzieś w ogrodzie chowa jakieś tam drobiazgi. To na całym świecie się zrobiło takie szaleństwo, które w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo to zupełnie nie o to chodzi. Coraz mniej ludzi jest na przykład w kościele w czasie tridum peschalnego. Jeszcze Wielki Czwartek to tak. Ale już Wielki Piątek, a już Wielka Sobota, to, to już w ogóle bardzo mało ludzi chodzi do kościoła. Już Wielkiego Postu jakby, nie ma, nie ma tego przeżywania Wielkiego Postu. Ja w sumie strasznie żałuję, ja uważam, ja w ogóle sobie myślę, że wszystkie tradycje z czegoś tam wynikają, z jakiejś natury w ogóle człowieka, że na przedwiośniu należy pościć i że to zostało gdzieś tam usankcjonowane w kościele i w religii gdzieś tam wplecione, to jest jakaś taka naturalna potrzeba człowieka. Naturalna potrzeba właśnie takiego skupienia się na sobie, kolekcji, na których już nie byłam też wiele lat i w sumie żałuję, bo, bo mam bardzo dużą potrzebę, zawsze uwielbiamy kolekcje wielkopostne i one były super. Prowadzę dwa kluby i wiem, że ludzie w ogóle, różnica między postem a karnawałem jest żadna. No po prostu nie ma takiego przeżywania, takiego poszczenia, żeby potem świętować. I szkoda. I to też jakby umniejsza wagę świąt. Bo teraz święta to jest czas odpoczynku, jest po prostu urlop i wszyscy leżą do grudzy i oglądają telewizję. Zamiast przygotować się do tego, wypościć się, tak? Dopiero widać, że są święta, że to jest jakiś inny czas, tak? Weselszy. Ale pani pości czy nie? Właśnie w tej chwili nie, jakoś w tym roku nie, ale bardzo długo, żeśmy właśnie z mamą miały taki wspólny gdzieś tam obyczaj, nie jadły słodyczy w poście. Post jest cudowny, bo to jest takie z tezy dobrze się jest od czegoś powstrzymać, gdzieś tam nad sobą popracować, no to strasznie dużo satysfakcji daje, to jest ogromna przyjemność. Właśnie w tym roku jakoś nie poszczę w poście zupełnie. Co kochanie? Zdajęśmy Coś to zdjąć? Nie, wiesz co, teraz jeszcze będziemy tutaj babci pomagać obierać Nie ja Jeszcze nie widzę żadnych przygotowań do Wielkanocy. U mnie nie będzie Wielkanocy, bo jestem zaproszona do mojej przyjaciółki, więc jestem uwolniona od wszelkich. Czyli, czyli jednak gdzieś tam kojarzy się Pani Wielkanoc z tymi przygotowaniami? No naturalnie, przecież ja wiele lat byłam mężatko i urządzałam święta wielkanocne rokrocznie. Dopiero drugich świąt nie urządzam. Przede wszystkim w piątek odwiedzały się groby Boże to tłumy ludzi zawsze były i dosłownie wieczorem to już ludzie szli w ogonku jeden za drugim. Szczególnie były takie bardzo interesujące groby może w kościele Ojców Jezuitów na Starym Mieście. Rzeczywiście artystyczne, wspaniałe. Po południu, kto był bardziej pobożny, czy miał więcej czasu, szedł na drogę krzyżową, a w sobotę to już się biegło na święcenie ognia i wody. Palił się wielki ogień, ksiądz święcił ogień. Ludzie łapali kawałki tego jeszcze takiego gorącego drewna, bo to chroniło od chorób, od zarazy zwierzęta i tak dalej. Brali święconą wodę, której święciło się kilka bali, bo no nie było innych pojemników i ludzie czerpali w butelki wodę święconą do domu. Potem było święcenie potraw, no i ludzie szli do domu i wreszcie zjedli godziwe śniadanie, bo po Wielkim Piątku, suszeniu, no to i to suszyło się naprawdę, nic się nie jadło, cały Wielki Piątek. Suszenie to inaczej post. Tak, suszyło się. A po co nam te rodzyn, te śliwki i te morele? No bo no, nie pamiętasz jak się potem ubiera? Mazurki? Nie, nie pamiętam, mama to było tam. Nie no, w zeszłym roku... W, pamiętasz, jak się ubiała pa... mazurki? Co, co to są mazurki? No, to są ciasto, które robimy, a. takie świąteczne. Ty nie pamiętasz? Pamiętam. Tutaj mama, babcia... Musisz bardzo uważać, ona... bo będzie nóż w ręku, tak? A nie, dosz... babcia będzie kroić, a on będzie mi podawał moreles. Nie, możesz mu dać pokroić, bo on sobie... Tak? to. No, nie, jedna... nie chcę... A, nie no nie chcesz kroić? No to wyjmuj mi w takim razie moreles ze słoika. O, i jeszcze Ci zaraz dam śliwki. Dobrze, ale za dużo nie. Byłam wczoraj, słuchajcie, na rekolekcjach i ksiądz powiedział, że on by bardzo chciał, żeby ludzie traktowali Boga jak psa. Bo jak człowiek ma psa, to musi mieć na niego czas i Musi się nim zająć, żeby nie, ja wiem, jak, żeby nie wiem jak. był zmęczony, żeby nie wiem jaka była brzydka pogoda, to trzeba wyjść, trzeba. daj, trzeba wyjść i trzeba się tym psem zająć, prawda? Mama. No więc początkowo jak on to powiedział, to się taki dziwny szmer poszedł po kościele, ale w końcu on ma trochę racji, bo tak, to a, nie pójdę dzisiaj do kościoła, bo mi się nie chce, bo jestem zmęczony. Bo no, no dlaczego? Bo różne są problemy, dla których człowiek tego nie robi. Już niepotrzebne to? To niepotrzebne, teraz wyjmuj ślif. No, to jest dużo racji. A, rację. Chociaż brzmi to, powiedziałabym, szokująco. No, w każdym razie... Y... No, co się tam dzieje? Co, gdzie? No tam... Gdzie się co dzieje? Tam, w w śliwce? Nie w... Nie w... W właśnie. W kościele, tam są rekolekcje, przychodzi ksiądz i ludzie, i, i ludzie słuchają o Panu Bogu. Jak trzeba się zachowywać, żeby Panu Bogu się to podobało, wiesz? Jedno spadło. Nie, jedno spadło. Żeby się Panu Bogu podobało i żeby człowiek był dobrym człowiekiem. Bo bardzo trudno jest być dobrym człowiekiem, prawda? Znacznie łatwiej Aha. jest być złym człowiekiem. Ale trzeba się umieć przewalczyć. I my rozmawiamy o sprawach sakrum i sprawach profanów jednym tchem możesz powiedzieć. Tak? O, a ja mogę gdzieś usiąść? No, może tu ja można tak ja usiąść. Mam... A, coś tu w życie nie, tak? Tak. teraz chcę Ja chcę tutaj mama. ale mama czekająco. musi mieć miejsce. Ej, ale wiesz, co to masz, jak też że ty tu nie, nie, nie, nie, to To, jest Tomasz, to, to już tu, tu jest bardzo dobry punkt obserwacyjny. Ja. Nie widzę u pani w ogóle przygotowań wielkanocnych. Mam jajka, mam, widzi Pani tutaj tę glinę, tu, tu, tu, gdzie stoi ten dbanuszek. w to wkładam bukszpan, a naokoło mam jajeczka, sztuczne oczywiście. A gdzie będzie Pani tą Wielkanoc spędzała? Proszę Pani, jestem zaproszona do siostrzenicy, ale ja już nie mam siły. Mam 87 lat, najdłużej żyję z całej mojej rodziny, a miałam ją dość dużą, bo pięcioro nas było, prawda? U nas w domu to było wielkie święto. W ogóle święta wszystkie, bo moi rodzice bardzo byli wierzący. Moja mama cały pospościła, Jak coś próbowała dla nas, to wypluwała. Ja teraz tak się zastanawiałam, Boże, jak ci ludzie wierzyli. U mnie tego nie ma. Ja jestem bardzo taka, wie pani postępowa. Zupełnie inaczej podchodzę do tego, nożyczek nie wolno było wziąć do ręki, coś tam robić. Pamiętam, bo to święto wielkie, takie święto to było wielkanocne, że w ogóle nic nie wolno było robić. Kupowało się 8-kilogramową szynkę z kością, gotowało się tę szynkę w takim kotle w weku. Ona była świeżyczka, jaka była dobra, proszę pani. Pachniała, jak się chciało jeść, cholera. a człowiek tak wierzył, że nie uschnął, jak się ugotowało. A ciasta się piekło z 10 kg mąki. I był taki szaflik. Ojciec klęczał nad tym szaflikiem, wyrabiał te 10 kg. Ja stałam mu, mu pod głowy. Mama z siostrą tam dolewała, co tam trzeba było. Taki taboret był dość duży do Bali, bo się przecież w Bali prało. Ojciec siadał przy tym tabarecie i była maszynka taka przykręcona i kręcił maszynkę. Jedna już wyrobione ciasto kładła łyżką do tej. Ojciec popychał, druga odbierała, trzecia wsadzała do piecyka, wyciągała, bo się piekło ciastka na Wielkanoc. To to, ta szynka taka olbrzymia, no i żurek zarabiany przez moją mamę, jaka to była pychota, kurczę. To można było pić, jak cudowny nektar. <laughs> Boże ty mój, a ja dotychczas nie myślałam o tym. Znaczy myślałam, bo to przychodzi na myśl, ale nie aż tak jak teraz. Mimo wszystko cudowne lata. Na święta, proszę Pani Bożego Narodzenia Wielkanocy nie powinno się wyjeżdżać. Powinno się stwarzać dzieciom nastrój dzień świąteczny. Właśnie przygotowywać, nie kupować rzeczy gotowych tylko robić w domu. Ja tu już, proszę pani, dwa lata temu to jeszcze piekłam szarlotkę i jeszcze jakieś ciasto, ale ta kuchnia nie jest dobra. W każdym razie zaczęło mi się palić. No i u portiera znak, że się pali chałupa. Wpada do kuchni, a ja byłam tam z jedną panią. A on mówi, pani tak głupio śmieje do tej, do tej babki bo straż pożarna zaraz przyjedzie, chce Pani płacić tak. i odechciało mi się tutaj piec. Staramy się to podtrzymywać, ale oczywiście, że tych Mazurków już kto to będzie kręcił. No to takie Mazureczki kupię i, i pojadę. No ty. Babeczka też gotowa. I jak z nimi byłam, to starałam się, żeby było wszystko właśnie tak, tak ciepło. I spokojnie, oni mają niespokojny tryb życia. Syn ten najmłodszy, on wie, że ja lubię taką atmosferę ciepłą i tego, stale stara się w swoim domu zapewnić, no ale jednak nie tak wychodzi, jak było w moim dzieciństwie. Zapędzeni są za bardzo. Gorzkie żale, przybywajcie Serca nasze, przenikajcie Chyba Serca nasze, przenikajcie Nie mogę, nie pamiętam już słów, bo już tyle lat To bardzo marne życie bez takiej tradycji Ale to mnie się tak nie udało Mąż mi umarł, rodzina jakoś się rozproszyła i powimierała. Jeden wuj zginął w powstaniu warszawskim, drugi zamęczony gdzieś w Ravensbrück, trzeci gdzieś na wschodzie zabity przez Sowietów, a te ich dzieci gdzieś też po świecie rozproszone. Nie ma tak jak to było. Antek, Tomek! Ocie, szybciutko na chwilę. Chłopaki Trzeba robić, ubierać. I to szybko, bo ona zaraz stanie. Nie, bo to nie zdążysz ubierać Mazurę. No świetnie. Wysłuchali państwo reportażu Hanny Bogory i Zakrzewskiej trzy wspomnienia.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 Poranek w Polskim Radio 24 Wita Państwa Sylwia Sułkowska. Poniedziałek Wielkanocny to czas, gdy nasze spojrzenie kieruje się ku pustemu grobowi Jezusa. Miejscu, w którym spotykamy aniołów zwiastujących radość Zmartwychwstania. Ich obecność przypomina, że Boża moc i nadzieja zawsze wyprzedzają człowieka, a nawet w obliczu śmierci można doświadczyć światła i pokoju. Dziś w audycji przyjrzymy się roli aniołów w opowieści o Zmartwychwstaniu. Ich posłannictwu, ich znaczeniu dla pierwszych świadków i temu, jak te duchowe istoty inspirują nas do otwarcia serca na nadzieję, odwagę i radość, którą niesie Chrystus w codziennym życiu. Moim gościem jest siostra Anna Mroczek ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, doktor teologii, która od lat żyje duchowością anielską i codziennie stara się nieść nadzieję ludziom wokół siebie. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. W opowiadaniach o pustym grobie pojawiają się aniołowie. Jak ewangeliści opisują tę scenę i co jest w niej najważniejsze? Przede wszystkim wszyscy czterej ewangeliści piszą o aniołach, którzy są właśnie przy grobie Pana Jezusa. Także jest to bardzo ważna informacja, bardzo ważny fakt historyczny, bo właśnie wszyscy ewangeliści zapamiętali i zapisali tę scenę. Oczywiście akcenty czasem są różne, ale z tych wszystkich przekazów jedno jest pewne, że właśnie... Aniołowie wybrali kobiety do tego, by przekazać prawdę o zmartwychwstaniu pańskim. Co dla siostry ze zgromadzenia sióstr rodaniowów, które mają aniołów?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 ta sama wieść o zmartwychwstaniu tak kruszyła wszelkie schematy, dotychczasowe schematy, że donieść tą prawdę no może mogli w sposób skuteczny tylko aniołowie. Jedne Ewangelie mówią o jednym aniele. Inna o dwóch. Czy te różnice mogą mieć jakieś znaczenie symboliczne? My wiemy, że Ewangelie powstawały przynajmniej 40-50 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa, więc był to dosyć długi czas i to nie jest tak, że jeden apostoł, jeden ewangelista drugiemu, że tutaj jest jakaś niezgodność, tylko że te spotkania, no po prostu inne akcenty zostały zapamiętane przez poszczególnych ewangelistów. Jedno z pierwszych zdań anioła brzmi, nie bójcie się. Dlaczego właśnie od tych słów zaczyna się wielkanocne przesłanie? Kobiety szły do grobu, myślały, że tam spotkają zmarłego. To był normalny schemat ich myślenia. A tu raptem właśnie kamień odsunięty i właśnie donieść tą prawdę, że Pan zmartwychwstał. Nie szukajcie żyjącego wśród zmarłych. To była tylko rola dla aniołów, i właśnie oni się z tego, jak wiemy, wywiązali skutecznie. Zauważamy też pewną gradację w tym przesłaniu, pewien łańcuszek w tym przesłaniu, bo tak, aniołowie głosili kobietom. Kobiety miały ogłosić mężczyznom apostołom, a dopiero mężczyźni dostali zadanie całemu światu. No taki pewien łańcuszek przekazu gdzieś był widocznie przez najwyższego gdzieś przewidziany i to się po prostu dzieje. Jaką rolę pełnią aniołowie w historii zbawienia i dlaczego pojawiają się w tak kluczowych momentach jak narodzenie i zmartwychwstanie Jezusa? To są wydarzenia nieprawdopodobne. To są po prostu par excellence. Tego do tej pory nie było. I teraz jak donieść tą prawdę? No tutaj, jeżeli chodzi o zmartwychwstanie, no to przygotowując się do spotkania, sama się zdziwiłam, jak bardzo aniołowie przychylają do natury człowieka. Według właśnie możliwości natury człowieka oni też działają, czyli... Powiedzmy samą scenę zmartwychwstania, tak? Pierwsze właśnie pojawiają się, można powiedzieć, są dżentelmenami, odsuwają ten. Kamień dla tych kobiet to robią, żeby one widziały, że właśnie za tym kamieniem nie ma już ciała, że grób jest pusty. Później właśnie bazując na tej bezradności kobiet właśnie mówi, że nie bójcie się, czyli stwarza pewną przestrzeń bezpieczeństwa dla kobiet. Wreszcie prosto daje dla tych kobiet misję specjalną no to sama prawda naprawdę wykraczała poza rozumienie zwykłych śmiertelników i tutaj ten geniusz aniołów, ta niesamowita inteligencja, którą zostali po prostu, można być wyposażeni, no była tutaj potrzebna, żeby zwykłym śmiertelnikom jakoś donieść tą prawdę. No i właśnie tutaj zauważamy, że jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, to pierwszymi byli Pasterze, tak? Czyli rodzaj męski w przyjęciu tej prawdy, że właśnie idźcie, pokłoncie się. Natomiast tutaj, w tej misji, kobiety mają rolę szczególną, że właśnie one są pierwszymi, które otrzymują orędzie. Także myślę, że i dzisiejsi. Mistrzowie komunikacji interpersonalnej mogliby się wiele od aniołów nauczyć, żeby właśnie donieść trudną prawdę do zwykłych śmiertelników. Także no, tutaj ci aniołowie no, byli po prostu niezastąpieni. Czy w tej scenie Zmartwychwstania aniołowie są przede wszystkim świadkami wydarzenia, jego interpretatorami, czy raczej posłańcami zapraszającymi do wiary? To znaczy, jeżeli chodzi o aniołów, to aniołowie już w ich naturze i w ich posłaniu, bo samo słowo anioł znaczy posłany, czyli on otrzymuje zadanie, misję do spełnienia i jakby nigdy nie stawi się głównym aktorem wydarzenia. Oni po prostu pełnią jakąś rolę. Więc kiedy na przykład tą rolę spełnił anioł wobec Marii Magdaleny, tak? bo na początku mówił, niewiasto czemu płaczesz? Później jakby Jezus wszedł w tą rolę i powtórzył to pytanie, niewiasto czemu płaczesz, kogo szukasz? No to znaczy anioł przygotował jakby Marię Magdalena do spotkania z Jezusem. Anioł przygotował też e, właśnie do spotkania kobiety z Jezusem, czyli on ma tą rolę taką służebną wobec historii zbawienia i właśnie kiedy już doprowadził do tej relacji, no to można powiedzieć, że ze sceny schodzi po angielsku, nie żegna się, nie przekazuje jeszcze jakichś tam szczególnych pozdrowień, po prostu znika, tak? Czyli właśnie anioł nie jest bohaterem wydarzeń, tylko ma tą misję posłańca. Co obecność aniołów przy pustym grobie mówi nam o relacji między światem widzialnym a niewidzialnym. No właśnie, mówi nam, że ten świat niewidzialny jest. Dla dzisiejszych ludzi, no nie powiem, że ludzi oświecenia, gdzie mędrca szkiełko i oko, ale jednak no ludzi, którzy bardzo jesteśmy przywiązani do materii, do tego, co widzimy, to jest, a co nie widzimy, to, to raczej nie ma. Więc właśnie ta misja anioł w wydarzeniu Zmartwychwstania przypomina nam że jest świat niewidzialny, że jest świat nadprzyrodzony, że nie tylko to, co widoczne istnieje, ale jak to kiedyś śpiewał właśnie Ryszard Tynkowski, czy właśnie oni są bardziej, czy my. I właśnie samo świętowanie Wielkanocy nam ciągle przypomina, że jest świat nadprzyrodzony, nie tylko ten doczesny i nie sposób właśnie przyjąć jakby prawdę o zmartwychwstaniu bez uwzględnienia świata nadprzyrodzonego, bo Pan Jezus był pierwszy, który no po prostu w ten świat z powrotem wraca z ziemi. Co w praktyce oznacza żyć duchowością anielską na co dzień? Jak spotkanie z aniołami inspiruje Siostrę w codziennej posłudze? Bardzo fajne pytanie. Właśnie, jeżeli chodzi o aniołów, no to ja ich pomocy bardzo często doświadczam. Nie powiem, że jakoś szczególnie ich widzę, chociaż wydaje mi się, że, że widziałam swoich aniołów i że je mam więcej niż jednego, bo właśnie takie miałam doświadczenie. Natomiast właśnie aniołowie, no to jest... Bardzo podobna rzeczywistość jak właśnie to, co przekazali kobietom przy grobie. Idźcie do Galilei, czyli idźcie do zwykłego życia, tam go spotkacie. Podobnie jest z aniołami. Oni, jeżeli nawet misję spełnili przy grobie w sposób powiedzmy epizodyczny, jednorazowy, to właśnie ciągle są w naszej doczesności i ich obecność to jest ciągła pomoc. Czyli jeżeli my zwracamy się do nich w potrzebie, to oni, tak jak powiedziała jedna święta, jeżeli się nie modlisz do aniołów, oni po prostu koło ciebie wegetują, ale jeżeli prosisz ich, mówisz o swoim życiu, oni w tym życiu aktywnie uczestniczą, więc dla mnie jest to po prostu... Anioł to jest uśmiech losu, uśmiech od Boga na życie. I to jest, prawda kiedy wstaję, to się z nim witam, on mi pomaga. Siadam za kółko kierownicy, to go wzywam, idę na trudne spotkanie. No to właśnie też, żeby anioł mi asystował, przypominał mi. I po prostu ja tego doświadczam, także jest bardzo dobry w logistyce, powiedzmy układania pewnych planów, jak mam wszystko połączyć, żeby wykonać te zadania. Także no, mogłabym bardzo długo mówić konkretnych przypadków, jak wiele anioł mi pomógł. Jestem przekonana, że każdemu innemu też anioł stróż bardzo pomaga. A sama modlitwa też właśnie do aniołów to jest też to, że my stajemy się jakby wyczuleni, bardziej otwarci na jego pomoc, bo naprawdę anioł jest przy każdym człowieku i wierzącym, i niewierzącym. Po prostu każdy go otrzymał od Boga jako tego przewodnika po ziemi, do nieba. Tylko właśnie z naszej strony musi być ten krok, Prawda, na ile my korzystamy z tej pomocy. I to jest też nasza wolna wola. Aniołowie w Ewangelii zawsze przynoszą ważną wiadomość od Boga. Czy siostra czuje się czasem trochę jak taka posłanka nadziei? Tak, aniołowie rzeczywiście zawsze no, podnoszą ten poziom nadziei u ludzi i właśnie nie bójcie się, czy to było przy szopce, czy to jest przy grobie. To pierwsze, co anioł mówi, nie bójcie się, czyli jakby pozwala człowiekowi w tych sytuacjach zupełnie nieprzewidzianych, a tam, gdzie jest Pan Bóg, no to wiadomo, to jest moc i to jest pewne doświadczenie tego misterium tremendum, czyli lęku. I właśnie aniołowie, towarzysząc nam, nawet w spotkaniu z Bogiem, co no, jest szczególnie trudne i wyjątkowe dla człowieka, no to właśnie dzięki ich obecności oni doprowadzają nas do tego misterium fascinans, czyli do tej fascynacji. A kiedy jakby bliskość Boga staje się dla nas no, właśnie tą fascynacją, no to wiadomo, że już tutaj czujemy się wtedy dobrze, wtedy jest nadzieja, wtedy jest otucha. No i chciałabym być dla ludzi właśnie takim przesłaniem nadziei. Dawać poczucie bezpieczeństwa drugiemu człowiekowi, bo taki jest anioł. A na ile mi się to udaje, to już musiałabym tutaj się trochę popytać. Czy w swojej posłudze spotyka siostra ludzi, którzy przeżywają coś na kształt pustego grobu? Doświadczenia straty, braku, dezorientacji. Ciągle. Ciągle, bo to jest życie tak, że ktoś się rodzi, ktoś umiera, ktoś kogoś traci. A jest też takie doświadczenie, że właśnie ludzie niekoniecznie szukają Kościoła, kiedy jest im dobrze. Tylko wiadomo, że jak jest im trudno, to raczej wrócą do Kościoła i szukają Kościoła. Także Kościół częściej właśnie uczestniczy w tym doświadczeniu trudnym dla człowieka, aniżeli w takiej radości życiowej. Także tak, doświadczam i ludzie dzwonią właśnie na różny sposób, właśnie komuś się rozsypuje małżeństwo, komuś umiera ktoś bliski, jakaś choroba. Także tak, tutaj jesteśmy jako siostry szczególnie poszukiwane i uczestniczymy Właśnie w tych y, trudnych doświadczeniach. Mam nadzieję, że jak anioł. Gdzie dziś, w świecie pełnym niepokoju i zmęczenia, najbardziej potrzeba słów nie bójcie się. Wszędzie, bo hmm. <laughs> przekaz, no, nawet i powiedzmy wielu mediów, czy, czy jak otworzysz nawet wiadomości Google, tak, czy coś, no to jakby widać, że jest przekaz strachu. No i jest przekaz strachu, no nie wiem już jaki cel w tym mają stacje, właśnie żeby jakaś człowieka może mieć w szachu, ale już nie będę w to brnąć. Natomiast właśnie przekaz dobrej nowiny i tego nie bójcie się, Bóg jest z Tobą, jest z Tobą Jego wysłannik, anioł stróż, i, I nawet właśnie ludzie sami programują jakoś siebie do strachu, że może czy Bóg im nie przebaczy. Natomiast właśnie... Myślę, że GPS troszkę jest ustawiony, trochę jak Pan Bóg, czyli znaczy na Jego wzór, czyli jeżeli nawet pomyliłeś drogę, to On nie każe Ci wracać do punktu pierwszego, tylko szybciutko naładza, jak możesz dobrnąć do dobrego celu, czyli w ostateczności mówimy o niebie. Ale nie każe ci prawda, tej całej drogi wracać, e, pokonywać to wszystko, tylko właśnie przez Anioła Stróża pozwalać i znaleźć się w nowej sytuacji. I póki żyjesz, no to masz szansę i Bóg na ciebie liczy, Bóg ci pomaga przez Anioła Stróża, żebyś osiągnął najlepszy cel. Także. Właśnie tutaj jest wielka rola dla nas, żeby tego strachu jakby jeszcze nie podnosić, nie robić kaskady strachu, ale wręcz odwrotnie właśnie ciągle powtarzać jak anioł, nie bój się, Bóg jest z tobą, dzielny wojowniku. Jak zatem w codziennym życiu pielęgnować wrażliwość na obecność świata duchowego? No trzeba się przywitać z aniołem stróżem z samego rana. Trzeba go poprosić, żeby właśnie nas prowadził, towarzyszył. To po prostu anioł to jest jakby przeskok iskry elektrycznej w silniku i po prostu on wtedy przez głowę, nie wiadomo kiedy przeleci Ci, fantastyczna myśl. Także po prostu być w kontakcie z aniołem. Nie chodzi o to, żeby jakby klepać formułki, chociaż ta jedna krótka, lapidarna Aniele Boży Stróżu mój ona zawiera wszystkie najważniejsze prośby, które można mieć w życiu jako cel właśnie doprowadź mnie do żywota wiecznego. Czyli kontaktować z nią stróżem, być w kontakcie nie jeden raz właśnie szczególnie mu podziękować też za to, że, że gdzieś nas dobrze przeprowadził, że we właściwy czas, że z tym czy z tamtym się skontaktowaliśmy. Naprawdę to jest po prostu życie, być z nim w kontakcie. No i ta nadzieja będzie jakby przychodzić też od Boga przez anioła stróża w trudne czasy też zawsze coś znajdzie dobrego. Jak każdy z nas może stać się trochę takim aniołem dla drugiego człowieka, przynosząc mu nadzieję i światło. Czy my widzimy aniołów, to jest względna sprawa, tak? Ktoś mówi, widziałem takiego, takiego. Natomiast z chwilą, kiedy człowiek dla drugiego pojawi się we właściwej chwili, przyniesie mu otuchę, powie mu dobre słowo, nie w jakiś sposób tam eks-katedra, ale po prostu, że jestem z tobą, możesz na mnie liczyć, to jest właśnie to przesłanie, no na wprost anioła i możemy dla siebie być aniołami, no, nawet e, po prostu w ludzkim ciele, także no o to właśnie chodzi i ja kiedy katechizuję też e, dzieciom, no to właśnie zrób coś dobrego, powiedz coś dobrego dla drugiego człowieka, to jest właśnie... Anielska sprawa i jakoś to życie może być lżejsze dzięki temu, że trochę się uanielimy poprzez pełnione dobro. Czasami myślę, że możemy usłyszeć właśnie, że jesteś aniołem, prawda? To są takie fajne słowa. Myślę, że ktoś, kto słyszy coś takiego, to też może się ucieszyć, że był dla kogoś właśnie takim, nie wiem, posłańcem jakiejś dobrej nowiny. Tak i to się dzieje, bo właśnie jeżeli człowiek w danym miejscu się pojawi w najlepszym możliwej sytuacji i chociażby nawet powie jedno słowo, a czasem tylko się spojrzy i doda człowiekowi właśnie otuchy, no to po prostu jest aniołem. Spełnił rolę anioła, był aniołem. Gdyby dziś anioł z poranka wielkanocnego miał powiedzieć jedno zdanie współczesnemu człowiekowi, to co by to było? Nie lękajcie się. Czyli niezmienna jest ta nauka od dwóch tysięcy lat. To się nie zmienia rzeczywiście, mimo zmiany czasów, mimo tych różnych nowych zagrożeń, które się pojawiają. Tak jest, ma Pani rację. Poranek wielkanocny zaczyna się od prostych słów anioła. Nie bójcie się, nie ma go tu, zmartwychwstał. To przesłanie, które od dwóch tysięcy lat rozbrzmiewa w sercu Kościoła i przypomina, że nawet tam, gdzie człowiek widzi tylko pustkę, Bóg przygotowuje nowe życie. Aniołowie przy pustym grobie nie zatrzymują uwagi na sobie, wskazują na Jezusa i prowadzą dalej ku spotkaniu ze zmartwychwstałym. Być może także dziś potrzebujemy takich posłańców nadziei, którzy przypomną nam, że światło paschy jest silniejsze niż lęk, zwątpienie czy doświadczenie straty. Myślę, że to dzisiaj w tej naszej rozmowie wybrzmiewało wiele razy. I dziękuję za to takie właśnie anielskie przesłanie, za to, że mogliśmy sobie być może niektórzy z nas dopiero przypomnieć o tym, że ci aniołowie są i że nam towarzyszą. Bardzo dziękuję za rozmowę i za podzielenie się duchowością, w której obecność aniołów pomaga jeszcze głębiej odkryć radość zmartwychwstania. Przypomnę, że moim gościem była siostra Anna Mroczek, doktor teologii ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję pani Sylwie za tą inspirację, że wykorzystała Aniołów ku temu, żeby właśnie dla codziennego człowieka, dla powszedniego życia właśnie przypomnieć o aniołach. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Niech radość z wstania przynosi pokój serca i nadzieję, która rozjaśnia codzienność. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sylwia Sułkowska. Tej nadziei na zwykłą codzienność z pewnością brakuje mieszkańcom Bliskiego Wschodu. Już po godzinie ósmej, chwilę po godzinie ósmej, będziemy rozmawiać z Kamilem Szwarbułą z UNICEF-u o tym, jak wygląda pomoc humanitarna na miejscu, w regionie konfliktu i oczywiście także, czy reżim Ajatollahów pomaga, czy utrudnia dostarczanie takiej pomocy humanitarnej. I w końcu, jak także zablokowanie ciśniny Ormus odbija się m.in. na... Dostarczaniu leków czy żywności właśnie tym potrzebującym. To chwilę po godzinie ósmej, ale w, jeszcze w dzisiejszym programie będziemy rozmawiać między innymi o tym, jak spędzać święta ze zwierzętami, jak sprawić, by także zwierzęta miały z tych świąt. Radość. To wszystko przed nami w naszym przedpołudniowym, poranno-przedpołudniowym programie w Polskim Radiu 24. Proszę zostać z nami. 2,5 minuty pozostały do godziny ósmej. Już za chwilę najnowsze informacje, te z kraju i ze świata oraz prognoza pogody. Reklama.